Nie mów nikomu, to tajemnica. Powrót żywych, kocich, trupów. To było wczoraj. Kobieta przyglądała mi się bardzo uważnie, z głową przechyloną delikatnie w stronę prawego ramienia. Zmrużyła zielono-szare oczy i zmarszczyła nos. Jak niezadowolony kot, pomyślałam. Uśmiechnęła się do mnie lewym kącikiem ust i odgarnęła kosmyk włosów, który uparcie flątywał się w jej rzęsy. Mój wzrok podążył za brązową nitką włosów, Zatrzymując się na podkówkach sięgających policzków, mrocznie, pomyślałam znowu. I, jakby odczytując moje myśli, sięgnęła po kredkę do oczu czarną oraz fioletową i z rozmachem upodobniła się do zębiaka. Spojrzała spod łba, szczerząc zęby. Czarną kredką Tą samą, którą odłożyła na umywalce, dorysowała jej uszy i wąsy. Powrót żywych kocich trupów. Ciekawe, kto później doczyści lustro, zapytałam na głos. Ty. Wycelowała we mnie palcem, pokazując język. kiedy porządkowałam wczoraj dokumenty na komputerze, znalazłam resztki z mojego, że tak powiem, starego komputera. W sumie wiele moich tekstów bardzo tragicznie dokonało, dokonało swojego żywota. No i, i przepadły. Ale znalazłam wiersz. Jeden, który nawet nie pamiętam, kiedy go napisałam, powiem szczerze. I, I tak sobie pomyślałam, że się z wami nim podzielę. Nie ma on tytułu. Jest to taki wiersz, ni to nie wiersz, zresztą posłuchajcie. Kiedy dusza rozpada się na tysiące maleńkich iskier istnienia, niczym pojedyncze myśli jedynego Boga, które już nie tworzą boskiej całości, zszywam je wątłą nicią mojego domniemanego ego. Przycinam, wygładzam, dopasować nie umiem. Każda z nich obca, gwałcąca moje jak kreatura, wykrzykuje swoje racje. No i to jest takie właśnie sobie właściwie trochę zabawa słowami. To, co mówiłam na początku tego podcasta jest, że tak powiem, oparte na faktach autentycznych. W sumie, jak już mówiłam, nie wiem dokładnie, kiedy to było, ale w każdym bądź razie w poprzednich podcastach miewałam problemy ze snem. I chyba taka ma uroda, że mam właśnie podkrążone oczy, jak to się mówi. Wczoraj i dzisiaj w... nawet nie chcę patrzeć w lustro. Nie wygląda to zbyt pięknie. I faktycznie padłem na genialny pomysł, jakby to wyglądało. Zrobić sobie, zrobić się na powiedzmy to tak, wampiro-zombiaka. I akurat światło tak podało, że moje oczy wydawały się bardziej zielone. Więc stwierdziłam ciekawe, jak by to wyglądało, gdybym była kotem. No więc dorysowałam te uszka i wąsy. Zdjęcia nie zrobiłam, więc liczcie na to, że, jest, że, że zobaczycie, jak to było. Może kiedyś się na to pokuszę i, i się z wami podzielę. Mm. Ogólnie to miało być podcast całkiem o czymś innym, ale moje nastroje potrafią bardzo szybko się zmieniać i, i w związku z tym tak wyszło bardziej spontanicznie. W sumie dzień był strasznie męczący i naprawdę rozważam to, czy nie iść spać o 21.00. Mm. i jakoś tak, nie wiem, za szybko i za dużo się ostatnio dzieje i czuję się taka, taka trochę właśnie, jakbym się rozpadła na tysiące maleńkich iskier istnienia i faktycznie yy, każda cząstka mnie wykrzykuje swoje racje i ciągnie mnie w inną stronę i staram się to wszystko jakoś ogarnąć a jutro jutro jeszcze cięższy dzień piątek też zapowiada się nieciekawie w sobotę niestety będę musiała iść do pracy i no można można stracić chęć do wielu rzeczy i ochotę I nie chcę aby to był kolejny podcast stylu marudzenia po prostu myślę że każdy z nas mimo czasami ciężkie dni no ale mimo wszystko postaram się Was nic nie zaniedbać. Jutro raczej niczego nie nagram, więc troszkę ode mnie odpoczniecie. Ehm, niektórzy uważają, iż nagrywam za dużo, ale nie wiem, czy ten ktoś zwrócił uwagę na to, jak krótkie są moje podpisy ostatnio. Więc myślę, że nie jest aż tak źle. No, a a skoro na razie mi się to podoba i sprawi niejaką przyjemność jak już mówiłam to jest trochę tak jakby pamiętnik audio to no to po prostu jeżeli komu się to nie podoba to to jego problem o Ym, co jeszcze mogę powiedzieć mogę powiedzieć to że dzisiaj podało i to tak dość bardzo no, i znowu się odezwał mój problem. Mianowicie osoba, od której kupiłam mieszkanie, wymieniała sobie, yy, że tak powiem, komin, czy jak to nazwać, wentylację. I są takie plastikowe rury. W związku z tym, jak pada deszcz i do tego wieje wiatr, to woda się wlewa do tego przez ten taki nitokomin, to coś. I normalnie, gdyby to zostały cegły, to by wsiąknęło w cegły, nie było problemu. A co się dzieje? U mnie w kuchni e, przez kratkę wentylacyjną wylatuje woda. Nawet jeśli kratka jest zamknięta po prostu przez szczeliny. I już raz to zgłaszałam, właściwie dwa razy do spółdzielni i, i niby coś z tym zrobili, jednak nie zrobili. Pan mi tłumaczył jakiejś czapeczce, którą tam się nakłada na tą rurę, czy co tam. Niby to zrobił, ale nie wiem. I będę musiała chyba jednak, jak to zawsze w Polsce, na własny koszt, własnymi środkami coś z tym zrobić, bo tak nie może być. Już teraz w ogóle przy kuchence mam ręcznik i na segmencie mam ręcznik, że jak to woda poleci, że chociaż mi całej kuchni nie zmoczyło. No ale to, to nie jest żadne rozwiązanie, tak? I, I tak sobie myślę, że może bym sama to zrobiła. Już się czy nie kupić tej poksiliny, czy czegoś tam i... I, I do tego doczepić jakiś szło, czy coś, i, i po prostu nie zmniejszyć tego otworu wentylacyjnego. Tylko że nie wiem, czy jak później mi przyjdą panowie gazownicy sprawdzać, tak właśnie, czy jest dobry ciąg, w ogóle świecą tam latareczką itp., itd., to czy się nie przyczepią do tego. Ym, więc zobaczymy. Tak, tak marudzę, wiem, ale po prostu czasami mm, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć i jestem zła na to, że nie potrafię czegoś zrobić, czegoś naprawić sama. Bo... Bo co takie... Może dlatego nie lubię, że wtedy zdaję sobie sprawę z tego, iż, iż właśnie nie ma kogoś, kto mógłby mi pomóc w takich sytuacjach. No niestety ze względu na to, w jakim środowisku pracuję, to większość osób ze mną pracujących to kobiety. A nawet jeśli są jacyś mężczyźni, to mieszkają na tyle daleko i nie jestem z nimi na tyle zżyta, żeby prosić o pomoc tego typu. E no i będę musiała poszukać. To chyba pana komuniarza powinnam poszukać. Właściwie nie wiem. Chyba tak. Hm. Zna się ktoś na tym? Może <laughs> mi ktoś poradzi, gdzie powinnam się z tym udać? E I tak tak, jest jeszcze wiele usterek różnego typu, chociaż nie jest najgorzej. I czasami ktoś mnie się pyta, może słuchaj do nowego budownictwa się przeprowadź, sprzedaj to mieszkanie, kup mniejsze, ale w nowym bloku, nie wiem, jakoś polubiłam tą kamienicę. Fakt faktem, że jest z okresu międzywojennego i nie jest taka ładna, jak zwyczaj się kamienica kojarzy, tylko taki jakby mały blok. Ale jakoś, no nie wiem, i, i, i, i lokalizacja mi odpowiada i... Już przywykłam, że to moje i trochę nakładu pracy włożyłam w to mieszkanie. No cóż, zobaczymy, nie będę was zanudzać jakże porywającymi faktami z mojego życia. Um, no. To w takim razie jako iż dzisiaj mamy takową datę. 17 listopad 2010. Godzina 20 to myślę, że mogę wam miłego mm, wieczoru. No właśnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. I oby ten jutrzejszy nie przyniósł więcej problemów. Wróć do